Witajcie, przepraszam za to zamieszanie. Ręce mi są potrzebne po to, żeby się trzymać, żeby mnie upadł. Mikrofon by wtedy musiał wisieć, a nie mam takiej mocy, żeby sprawić, żeby wisiał przy ustach. Żyjemy w ciekawych czasach, w których dostęp do Słowa Bożego jest możliwy w każdych warunkach. Mając telefon, mając internet, idąc do księgarni, może biblioteki, spotykając Gedeonitów na drogach można otrzymać Darmowy egzemplarz Nowego Testamentu, czyli nie ma problemu z dostępem do Słowa Bożego. W internecie jest pełno różnych nauczycieli, którzy dzielą się Słowem, analizują Słowo, którzy nie mają problemu w tym, żeby wystąpić publicznie przed wielomilionową publicznością internautów. Jest tego multum, ciekawe czasy, które pozwalają Zagłębić się po pierwsze w słowo, po drugie w wykład słowa i co to powoduje czasami w naszych głowach? Jakieś zamieszanie, natłok informacji, natłok myśli, różne pomysły, pytania, czy ten nauczyciel trzyma się słowa, czy może już odleciał, czy mówi prawdę, czy się mija z prawdą. Jak to rozsądzić? Jak to jest? Paweł w liście do Efezjan w czwartym rozdziale, w wersach 11-16 pisze takie słowa. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,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 Paweł mówi o tym, że są nauczyciele, apostołowie, ewangeliści, prorocy. I wszystkich tych funkcji można by było jeszcze trochę powymieniać, ale wszystkie działania zmierzają do tego, aby ci, którzy chcą wzrastać w Jezusie Chrystusie, nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, lecz dorośli do doskonałości, do dorosłości męskiej, damskiej, byli ugruntowani w wierze. Wiedzieli, na jakim fundamencie stoją, w co wierzą, komu ufają, w czym pokładają i w kim pokładają nadzieję, żebyśmy, tak jak już wcześniej mówiłem, pomimo tylu nauczycieli, do których mamy dostęp, tylu nauk, których możemy wysłuchać, wiedzieli i mieli ten kompas, który nas kieruje tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa, który powoduje to, że stoimy twardo na ścieżce sprawiedliwości Jego, i trzymamy się tego, co powiedział, pewni, że jest to prawdą. Nie ulegając wpływom osób, które czynią z nauczania sposób na utrzymanie się na tym świecie, w dobrobycie, bez trosk, codziennego trudu, w sposób łatwy i przyjemny, wykorzystując naiwność ludzi, którzy słuchają, a nie są utwierdzeni. Słuchają, a nie stoją na skalę i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 Ja jestem drogą i tą drogą mamy podążać. Jeżeli trwamy na tej drodze, to żadne nieprawdziwe nauki nie są w stanie nas z niej zdmuchnąć, albo sprawić, że zejdziemy na jakieś pobocza, bezdroża i manowce. Paweł w Koryntian, 11 rozdziale, drugi list Pawła do Koryntian, 11 rozdział 3-4. Ostrzega. obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Mówi do nich jako do tych, którzy są wypróbowani w wierze, tych, którzy stoją na fundamencie Chrystusowym, których zawirowania tego świata dwa tysiące lat temu nie dotykały. A wiemy, że Słowo Boże jest Słowem nieprzymieniającym, trwałym i wiecznym, także i aktualnym dzisiaj. Możemy to odnieść też do siebie, jeżeli mamy tą pewność, w kim jesteśmy, komu zawierzyliśmy to jakiś udawany nauczyciel nie jest w stanie nas odwieść od Jezusa Chrystusa. W jaki sposób wykryć, czy to nauczanie, które słuchamy jest błędnym lub prawdziwym? W jaki sposób dokonać wartościowania tego, co słyszymy? W jaki sposób ocenić, zgodzić się lub nie z tym, co ma nam do przekazania mówca. Czy jest jakiś sposób na to? Czy jest jakiś wyznacznik tego, żeby sprawdzić to, co mówię w tej chwili? To, co słyszymy w internecie? Czy jest jakiś odnośnik, na którym możemy się oprzeć i stwierdzić, że to, co jest mówione, to, co słyszymy jest prawdziwe lub nie? Wiem, że wiecie i na pewno znacie,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 Słowo Boże, odnośnik, w którym mamy się przejrzeć jak w lustrze, osądzić siebie. A po osądzeniu siebie możemy sprawdzić, czy to, co słuchamy, jest zgodne ze Słowem Bożym, czy się rozmija. Czy mówca, nauczyciel, zwiastuje nam innego Jezusa, innego ducha, czy inną Ewangelię. Czy mówi i trzyma się tego, co jest zapisane w Słowie Bożym. I jest to prawda i jest to życie i jest to coś co jest niezmienne, nie podlega różnej interpretacji. Jest niezmienne, stałe i pewne. I co w takim razie zrobić, jak sprawdziliśmy siebie i widzimy, że jesteśmy w porządku ze Słowem Bożym. Sprawdziliśmy tego, który naucza i niekoniecznie jest zgodny ze Słowem Bożym. Czy zwrócić temu komuś uwagę? czy stwierdzić ja się przejrzałem w Słowie Bożym niech on też się przejrzy w Słowie Bożym może dojdzie do tych samych wniosków co ja a może ta osoba nie może stanąć obok siebie i popatrzeć na siebie z dystansu, z innego punktu widzenia i nie jest w stanie zobaczyć tego że się mija ze Słowem Bożym że gdzieś tam skręciła nie w tą drogę co trzeba czy napominanie i zwracanie uwagi jest czymś co powinniśmy robić czy czymś co powinniśmy unikać szerokim łukiem omijać szerokim łukiem czy jest to postawa oczekiwana czy nieoczekiwana według słowa Bożego Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza drugi rozdział 23 do 26 wers szczególnie 25 Jaki powinien być sługa pański napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania, do poznania prawdy i że wyzwolą się z sił diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Sługa Boże powinien być napominający. W tym samym liście w czwartym rozdziale, drugi wers. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, Dogodny czy niedogodny? Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Tymoteusz, uczeń Pawła. Młody człowiek, o którym Paweł mówił, niech cię nie lekceważą ze względu na twój wiek. Mówi do Tymoteusza, trwaj w słowie, karć i napominaj. Napominaj w łagodności, z nadzieją, że tych, których napominasz, Dotknie Bóg i zmienią swoje postępowanie. Napominaj z cierpliwością. Czym cechuje się cierpliwość? Tym, że gdy po raz pierwszy napomnimy, nie widzimy skutku. Napomnimy drugi raz, nie widzimy skutku. Trzeci, czwarty, piąty. Cierpliwie, w miłości, w pouczaniu. I tak mówimy, jesteśmy zmęczeni tym mówieniem. I tak mówimy i mówić mamy. Aż przyjdzie czas, gdy usłyszy, zrozumie i zmieni swoje życie, swoje postępowanie. Ale co jeszcze Paweł pisze do Tymoteusza w pierwszym liście, w czwartym rozdziale, w szesnastym wersie. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Nauki. Jaką Tymoteusz odebrał naukę? Babka jego. Czytała mu Słowo Boże. nasiągł Słowem Bożym od dziecka. Słowo Boże nie miało dla niego tajemnic. Był pewien tego, co mówi, w co wierzy. A Jezus Chrystus, który był wypełnieniem Słowa Bożego, utwierdził go w tym. I mówił to w przekonaniu i w mocy. W mocy Ducha Świętego, który go prowadził. W mocy Słowa, które jest prawdziwe. W mocy i prawdzie. I pilnował tego. I dzięki temu, że pilnował, mógł napominać w cierpliwości. Mógł napominać w miłości. Mógł to czynić. Samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Jaki ma cel? Karcenie i napominanie. Po to, żeby komuś udowodnić, że chłopie, kobieto, myli się, wytknąć błędy, pokazać, jakim to ja jestem dobrym chrześcijaninem, że wiem, że się mylisz i mogę ci to udowodnić, pokazać? Czy może tak jak w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale, w trzynastym wersie? Karci ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. I może czternasty. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Karcenie powoduje, że mamy szansę ozdrowić w wierze. Gdy jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza i słuchamy się go. Stosujemy pastylki i różne inne medykamenty. Stosujemy się do zaleceń. Ba, przestrzegamy ich pilnie. Co do minuty, co do dnia. I nie mamy problemu w tym, żeby wytrwać w zaleconej terapii. A Słowo Boże mówi, kto słucha słów moich i wykonuje je, zbawiony będzie. Proste zdanie, w którym mieści się wszystko.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 To żeby tak rozmawiać, musimy być wypełnieni Słowem Bożym. Musi to Słowo mieszkać w nas. Musi w nas być, w naszych sercach, nie na naszych usłach, Nie na kartce, którą możemy odczytać i zapomnieć. Nie w telefonie, który otwieramy, gdy mamy sekundę czasu, przeżyczamy jakiś wers i dobrze się z tym czujemy, bo mamy załatwione spotkanie z Bogiem w danym dniu. Ale czy to słowo trwa w nas i mieszka w nas, czy pracuje w nas, czy tylko gdzieś tam przebiegnie? Dzieci wpuszczają lewym uchem, wypuszczają prawym, i przeważnie w środku nic nie zostaje. A to jeśli chodzi o szkołę, bo na przerwach to, co wpadnie lewym, to zostaje bardzo dobrze w głowie, tylko później ciężko wyplęcić. Z dorosłymi też tak było. Przychodzimy, słuchamy, ba, jesteśmy zainteresowani, ba zweryfikowaliśmy to, co usłyszeliśmy zgodnie ze Słowem Bożym, wyśliśmy i prawe ucho się odetkało i uleciało wszystko. I nie ma nic. Warto, żeby Słowo Boże trwało w nas zawsze i wszędzie. Żebyśmy mogli, jak to ponownie w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 19 wersecie, rozmawiać ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Więc jaką reakcją możemy się spotkać, gdy zwrócimy komuś uwagę, że, że jednak to, co mówi, to, co robi, niekoniecznie jest zgodne ze Słowem Bożym, który jest autorytetem w każdej dziedzinie? Jaką odpowiedź możemy usłyszeć na naszą troskę o brata, siostrę? Najczęściej jeden wers wyrwany z kontekstu, a jak wiemy, wyrwany jest z kontekstu, powoduje pretekst do tego, żeby Wymyślić sobie jakąś teorię. I taki pierwszy z brzegu wyrwany z kontekstu werset. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, od 1 do 6. Ale skoro wyrywamy z kontekstu, interesuje mnie wers pierwszy. Zwróciliśmy uwagę i słyszymy. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I później jeszcze poprawiam drugim wersetem. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Koniec cytatu. I w tym momencie osoba, która odpowiada nam, nie cytuje dalej wersetów, nie łapie kontekstu tego zdania, ale podsumowuje nasz wysiłek. Wysiłek. Bo pewnie kosztowało nas to trochę wysiłku, żeby podejść do tej osoby, żeby zwrócić jej uwagę. Po pierwsze, Głupio się zwraca komuś uwagę. Po drugie, trzeba być pewnym tego, co mówimy. Ale żeby być pewnym, to należało wykonać pracę. Czyli zweryfikować to, co usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy względem Słowa Bożego. Wysiłek czy brak wysiłku? Trochę pracy, potem przełamać siebie. No bo jak pójdę do tej osoby, jak zwrócę jej uwagę? Jak zareaguje, Czy przyjmie to z miłością, znosząc jedni drugich? Czy może jednak wybuchnie i ugryzie się w język, żeby nie powiedzieć parę ciepłych słów. A może się nie ugryzie w język i powie parę ciepłych słów, które pójdą nam w piętę, jak to się pięknie mówi. Trzeba się przemóc. Trzeba wykonać pracę i podejść do tej osoby i zwrócić uwagę. A potem słyszymy, nie sądź. Jakim sądem sądzisz, takim ci odmierzą. Ale ty już się człowieku osądziłeś. Biorąc Słowo Boże, osądziłeś swoje motywacje, Rozważyłeś, czy z czystej złośliwości idziesz wytknąć temu drugiemu, czy jednak z miłości do tego człowieka. Wyszedłeś z tego spojrzenia w lustro Słowo Bożego czysty, w intencji i w zamiarze. Więc czy sądzisz? Czy ten, który tak zacytował Słowo Boże, chciał Cię tylko ukuć żebyś zwątpił w to, co czynisz? A jak nie ten werset, to może z Ewangelii Łukasza, szósty rozdział 27-37 ale znowu wyrwiemy z kontekstu i przeczytamy tylko 37. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Może już nie doczyta o odpuszczaniu. Może tylko się zatrzyma na potępianiu i sądzeniu. I znowu zagwózdka. Znowu nie było kontekstu tego wersetu. Znowu jest tylko wyrwany. I znowu mamy problem. A może nie wiesz, o czym mówisz. Nie znasz drugiego dna, tego dobrego dna. Nie znasz całej sprawy. I przytoczę z Ewangelii Jana, 7 rozdział, 14, 29, 24 wers na przykład. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Jakby sugerował nam, że nie znamy Wszystkich motywów, wszystkich spraw, wszystkich okoliczności. Ale Słowo Boże mówi, że jest jakie? Skuteczne w wykrywaniu błędów. Skuteczne słowo, czyli stosując je, można skutecznie wykryć błąd. Każdy błąd. I ten wielbłąd i ten niewielki błąd. Każdy można wykryć. Podchodząc szczerze i w prawdzie. Do tego do którego przyszliśmy z napomnieniem, do tego, co usłyszeliśmy. Wymaga to od nas pewności tego, o czym mówimy. A żeby mieć tą pewność, no znów musimy być wypełnieni Słowem Bożym, wypełnieniem duchem mądrości, pocieszycielem, o którym powiedział Jezus, że przypomni nam wszystko, nauczy nas wszystkiego, wprowadzi we wszelką mądrość. I gdy będziemy w takim duchu, szli do tej osoby. Bądźmy pewni, że będziemy mówili prawdę nie po to, żeby osądzić, ale po to, żeby napomnieć. Żeby przyniosło to korzyść tej osobie, która słucha naszego napomnienia, która dzięki temu może ozdrowieć, która może toczyć dalej bój i życie wieczne zachować. Nie stracić. Możecie pomyśleć, że sobie wydedukowałem takie stwierdzenia. Wymyśliłem. A pomoc w zrozumieniu, czy to jest sąd, czy napomnienie, niesie nam list do Rzymian. Drugi rozdział, pierwszy do dwudziesty dziewiąty wers, ale wystarczy przeczytać pierwszy. Nie masz przeto usprawiedliwienia, dla... nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ ty sędzia czynisz to samo. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy jest napomnienie, a kiedy jest sądzenie, z tego zdania wynika, że jeżeli ja czynię to samo, co osoba, o której zwracam uwagę i nazywam rzecz po imieniu. Na przykład ktoś kradnie. Nazywam go złodziejem. Osądziłem człowieka? Osądziłem. A gdy ja nie czynię tego, co on czyni w postaci na przykład wynoszenia ryzy papieru z pracy, ale korzystam z innych możliwości, bo mogę na przykład uzupełnić płyn w spryskiwaczu z funduszu służbowego, ale w prywatnym aucie. Czy też nie jestem złodziejem? I mówię mu, jesteś złodziejem. A ja również jestem złodziejem w tym momencie. Nie zweryfikowałem tego swojego postępowania. Nie poprawiłem się w tym, nie zaprzestałem kraść, żeby przestać być złodziejem, a zwracam komuś uwagę, nazywając go złodziejem. Jest pewna taka sytuacja w Ewangeliach, w której tłum ludzi przyprowadził jawnogrześnicę do Jezusa, a Jezus powiedział, kto jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Jakiś czas minął, wszyscy sobie pośni. Jezus się pyta, czy ktoś Cię potępił, czy nikt nie nazwał jej jawnogrześnicą? Jezus powiedział, ja też Cię nie potępiam. Idź i nie czyń tego więcej. Czy ją osądził, czy ją napomniał? Subtelna różnica. Zwrócił jej uwagę, nie czyń tego więcej. Nie nazwał jej jawnogrześnicą, czyli nie wykonał potępienia. bo nie nazwał tego, co czyni, w sposób czytelny dla wszystkich i zrozumiały dla wszystkich potępiając ją, jako jawną grześnicę. Tylko powiedział, idź i nie czyń tego więcej. Nawet nie nazwał tego grzechu, tylko powiedział tego. Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ona też wiedziała i poszła. I nie czyniła, mam nadzieję, tego więcej. Czy było to z korzyścią dla niej? Czy mówienie, że jest jawną grześnicą i nic więcej jest z korzyścią dla tej osoby? Czy jak kogoś nazwiemy, z złodziejem, zmienia się jego życie? Nie, nazwaliśmy tylko stan, w jakim jest. Wydaliśmy wyrok, może tylko nie skazaliśmy. Ale czy to zmieniło coś w jego życiu? Jak sobie przypomnimy listy Ci, którzy kradną, niech kraść przestaną. Napomnienie, czy osądzenie? Powoduje, że ktoś się zastanowi i może zmienić swoje życie, postępowanie? Proste rzeczy. A jakże Trudne do realizacji w życiu codziennym. Proste słowa. Napomnij, a osądź. Dwie różne czynności, które przynoszą różny skutek. Jeden jest korzystny, a drugi niekoniecznie. Tak na podsumowanie. Z przypowieści Salomona, 15 rozdział, 10 wers. Surowa kara spada na tego, kto zbacza z drogi. Kto nienawidzi napomnienia, musi umrzeć. Wiecie, takim codziennym życiu łatwo się napomina. Nie rób tego, nie ruszaj zapałek, bo się poparzysz. Poparzyło się dziecko i już wie, że boli i może nie będzie ruszało. Nie rób tamtego. Nie kop pana, bo się spocisz, tak? Z takiego filmu. Ale nie, nie ze względu na ten pot, który wystąpi, tak? Tylko, że to jest nieprzyjemne i niedobre kopać kogoś. To nam przychodzi łatwo, zwrócić uwagę komuś. Często jadąc samochodem osoba z boku, która posiada prawo jazdy lub nie, napomina kierowcę, tak? Jedziesz za szybko, jedziesz za wolno, uważaj, zrób to, zrób tamto. Zawsze wie lepiej. I to wychodzi naturalnie, że napomina, tak? Nie ma problemu w napominaniu. Taką łatwością to wypływa. A w wymiarze duchowym, który jest ważniejszy, bo jest wieczny, trudno nam pójść tak naturalnie i zwrócić uwagę, napomnieć. Trudno nam przyjmować napomnienie. Ba, nienawidzimy napominania. A co mówi Salomon? Ten, kto nienawidzi napominania, musi umrzeć. Ciężka to mowa. Jak to z tym internetem i z tymi nauczycielami? Czy ta mnogość i różnorodność nie była już... Przepowiedziana, opisana 2000 tysiące lat temu? Czy apostołowie w swoich listach nie poruszali już tego tematu? Nie zwracali na to uwagi? Żebyśmy my, czytelnicy listów i Słowa Bożego, byli przygotowani na tą sytuację, na takie okoliczności? Na przykład drugi list Piotra, drugi rozdział od 1 do 3.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 Jak możemy jeszcze zweryfikować to, co słyszymy? W jaki sposób zadać pytania, żeby udzielona odpowiedź wskazała nam, czy to, co słyszymy, jest zgodne ze Słowem Bożym, czy to, co jest mówione, jest tym, czym powinno być. Taki Pan w XVIII wieku, Jonathan Edwards, na podstawie pierwszego listu Jana, czwartego rozdziału, wersów od 1 do 8, stworzył takie pięć pytań, na których odpowiedź daje nam świadomość tego, czy ktoś oszukuje, czy nie. Pierwsze pytanie. Czy to, co ta osoba mówi, wywyższa Jezusa Chrystusa? Czy to, co ta osoba mówi, przeciwstawia się światowi? Czy to, co ta osoba mówi, kieruje nas do Pisma Świętego? Czy to, co ta osoba mówi, wywyższa prawdę? Czy to, co ta osoba mówi, wzbudza w nas miłość do Boga i innych. I na tym zakończę.